Pod namiotem słowa. To najpiękniejsze rozważania kobiety napisane przez mężczyznę. To mistyka Karola Wójtyły i niech ona brzmi bez jakiegokolwiek komentarza. Pieśń o blasku wody Karol Wojtyła Samarytanka Owa studnia złączyła mnie z Tobą Owa studnia wprowadziła mnie w Ciebie nie było wśród nas nikogo, tylko jej blask głęboki, drżący jak czysta źrenica w orbitach kamieni. Ona mnie w oczy twoje przeniosła i w nich zamknęła. Wtedy to ja, to ja. Przytomna mojemu ocknieniu Jak człowiek w przejrzystym nurcie Przytomny własnemu odbiciu Nagle dźwignięty z zwierciadła I przeniesiony w siebie Oddech tamuje zdumiony Nad światłem się własnym kołysząc Jak zostałam dźwignięta Nie wiem Choć byłam przytomna sobie Przedtem i potem Sobie rozgraniczona Czyżby tylko przebudzeniem I prostym otwarciem ściany Przez którą chodziłam Dotąd nie wiedząc Że mnie dzieli ode mnie samej I nie tylko ode mnie Jakże zostałam dźwignięta Choć wszystko jest jak dawniej z tamtego wzgórza muły zsuwają się jak codzień juczne, świat się podnosi i miarowo opada w blask domów niesionych błękitem powietrza, znów lamp palonych w pośrodku oczekiwanych gwiazd, ten ciężar, który ze mnie wyjąłeś, ja rozpoznam dopiero powoli miarą własnego znużenia wśród tylu, tylu walk, gdy zechcę wydobyć z siebie jakąś cząstkę tej prostej harmonii, którą ty masz bez trudu i bez miar. Popatrz, a we mnie nie bez trudu ją miałeś, tę cząstkę. Przecież wiem, że Niezawisłów próżni to brzemię, które ze mnie wyjąłeś, którego żadna zwak nie odważy i nie odróżni, więc nieodróżnionym waży i nieodróżnionym znów jestem lekka, tak lekkim staje się płomień uniesiony z zesłego drzewa łukiem świetlanym, który wokół siebie podważa nocy rozległe wieko w samej głębi, z której przyszłam zaczerpnąć tylko wody dzbanem. Tak już dawno do źrenic przywiera ten blask. Tyle, tyle poznania znalazłam, ileż więcej niż dotąd znalazłam w odbiciu tej studni tyle pustej w sobie przestrzeni. O, jak dobrze, nie zdołam cię całego przenieść w siebie, ale pragnę, byś pozostał jak w zwierciadle studni zostają liście i kwiaty z wysoka zdjęte spojrzeniem zdumionych oczu, oczu bardziej prześwietlonych niż smutnych.